x fi Audioblog Nowych Technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Dziś wracamy do kamer internetowych. Przy wyborze kamery warto sprawdzić, czy, oprócz rozdzielczości VGA, zagwarantuje ona nam także wysokiej jakości dźwięk podczas wideo rozmów. Przykładem jest LiveCam Voice. Łukasz Pilarczyk, Creative Labs. Jest to kamerka internetowa, której najistotniejszą cechą jest rozdzielczość matrycy 1,3 megapiksela. Jest to fizyczna rozdzielczość. Ta kamerka nic nie interpoluje, nic nie domyśla się, nie dodaje. Po prostu ma jakość, no jeszcze niedawno, cyfrowych aparatów fotograficznych. Daje bardzo ostry obraz. Oczywiście taki obraz wiąże się z wyższym transferem danych, więc trzeba się zastanowić, czy mamy odpowiednio silne łącze. Kolejną bardzo istotną cechą tej kamery to wbudowane mikrofony. Ale tutaj często pojawiającą się wadą takiego rozwiązania jest to, że sygnał z głośników sprzęga się z takim zewnętrznym mikrofonem. Z pomocą przychodzi nam taki system, który wykorzystuje dwa mikrofony umieszczone po bokach kamerki, dzięki którym na no odpowiedniemu oprogramowaniu kamera jest w stanie rozpoznać kierunek dochodzenia naszego głosu i wyciąć, wyeliminować wszystkie inne sygnały będące poza tym kierunkiem. Taki jakby filtr, który dopuszcza do mikrofonów tylko nasz głos zatem no, jest to bardzo wygodne rozwiązanie jedno urządzenie umieszczone na monitorze rejestruje obraz, rejestruje głos no i nie mamy tutaj problemu z jakimś pogłosem, z zniekształceniami głosu nie należy bagatelizować też oprogramowania które jest dołączone do kamer może okazać się bardzo przydatne Dobry pakiet oprogramowania pozwala na bardzo dobrą zabawę, ale również daje nam dodatkową funkcjonalność, którą możemy w przyszłości docenić. Ten pakiet oprogramowania daje nam jeszcze kilka bardzo ciekawych funkcji. Jedną z nich jest na przykład wykorzystywanie kamery do monitorowania pomieszczeń. Takie monitorowanie możemy włączyć sobie zdalnie, zaprogramować, a kamera jest w stanie rejestrować wtedy obraz. Możemy robić tak ciekawe rzeczy jak ekspozycję poklatkową, czyli filmy jakby rozciągnięte w czasie, które po zmontowaniu pozwala pozwalają nam zaobserwować jak szybko rósł kwiat, ruch na ulicy czy zmieniającą się pogodę. Jest tam również oprogramowanie do zarządzania biblioteką zdjęć, biblioteką filmów, dzięki któremu możemy poprawiać jakość zdjęcia, od razu go wydrukować, czy wysłać do dowolnego adresata z naszej książki. W pakiecie znajdują się również programy do edycji wideo z bardzo ciekawymi, wbudowanymi efektami. Kamera Live Cam Boys ma oprogramowanie, które ma już wbudowane, dodatkowe efekty do montażu wideo, gdzie zaznaczamy tylko długość materiału, jaki chcemy uzyskać. W bardzo prosty sposób zaznaczamy preferowane fragmenty filmu muzyczny, a oprogramowanie samo tworzy jedno, dwóch, trzy minutowy klip wideo. Efekty są rzeczywiście tak dobre, jakby klip tworzony był przez realizatora. Był to XFY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.